Rozdział dziewiętnasty O włos! Nina w popłochu dopadła do kobiety. Poczuła ulgę, gdy nie zobaczyła śladów krwi, rany czy innych obrażeń, ale nieznajoma była nieprzytomna. Nina szybko sprawdziła puls. Dziwnie wolny i nierówny. Nachyliła się, by skontrolować oddech i poczuła delikatne ciepło na policzku. Oddychała. To jednak nie rozwiązywało zagadki, co jej się stało. Nina przesunęła się na kolanach wzdłuż ciała kobiety, by unieść jej stopy powyżej głowy i tym samym poprawić krążenie. Starała się zachować spokój, choć bladość nieznajomej, podkreślona przez rozmazany tuż do rzęs, przyprawiała ją odreszcze. Przerażenie potęgował fakt, że kobieta była w zaawansowanej ciąży. Nina drżały ręce, gdy próbowała ułożyć stopy nieprzytomnej na swoich udach. Fonfel przywarł do niej i popiskiwał cicho, wyczuwając nadmiar emocji. Usłyszała zbliżające się kroki. Po chwili przyjaciółki zjawiły się przy niej. – Kiedy będzie karatka? – zapytała cicho Nina, starając się nie dać ponieść emocjom. – Za kilka minut – odparła Agata, klękając przy kobiecie. – Co się stało? – chciała wiedzieć Zuza. – Nie wiem. – wykrzyknęła – on nie żyje? – i zemdlała – nie mam pojęcia, kim jest, ani co jej dolega, powiedziała Nina, a jej głos drżał. To Agnieszka Sobczak, wyjaśniła Agata. Znasz ją? Zuza nie ukrywała zdziwienia. Nie osobiście, ale kojarzę ją ze zdjęcia. Partnerka Aleksandra. Przed chwilą poznałam jej nazwisko i właśnie zastanawiałam się, jak ją odnaleźć. Wygląda na to, że była szybsza i sama nas znalazła. – skwitowała Zuza, wstając z klęczek. – Pójdę przed dom na wypadek, gdyby karetka się tam zatrzymała. Mówiłam im, żeby zajechali od tyłu, ale mogą mieć problem z orientacją. Oddaliła się szybkim krokiem, zaciskając dłoń na telefonie, jak na jedynym pewnym punkcie pośród chaosu. Agada spojrzała na Ninę, a potem na bladą twarz nieprzytomnej. – Jeśli ona umrze, znowu będę podejrzana – powiedziała cicho. Najpierw mąż, teraz jego obecna partnerka. Żaden prawnik mnie nie wybroni. Zostaw mrok, Zuzie, kochana, poprosiła Nina łagodnie. Ona nie umrze. Karetka zaraz tu będzie i dziewczyna otrzyma pomoc. Może to tylko szok. Agata klęczała bezradna. Kobieta wyglądała absurdalnie młodo, biorąc pod uwagę wiek Aleksandra. Nagle zauważyła drgnienie powiek. Pochyliła się nad ciężarną, próbując wyłapać kolejne oznaki świadomości. — Pani Agnieszko, słyszy mnie, pani? Wszystko będzie dobrze. — Pomoc jest już w drodze! — powiedziała głośno i wyraźnie. Kobieta otworzyła oczy na ułamek sekundy i wyszeptała słabym głosem. — To ty... — poruszyła się... Jakby próbowała wstać, ale jęknęła i znów opadła na ziemię. Zabiłaś go. Nie mogłaś go zostawić w spokoju? Jej głos drżał, wypełniony bólem. Nie zabiłam go, odparła Agata spokojnie. Przytrzymała rękę dziewczyny, gdy ta znów spróbowała się unieść. Proszę się nie ruszać. Może pani ponownie zemdleć. Musi pani myśleć o sobie i o dziecku. Słowo dziecko sprawiło, że Agnieszka instynktownie dotknęła brzucha, pogładziła go przez cienki materiał sukienki, przymknęła powieki, jakby nasłuchiwała. Po chwili uśmiechnęła się z ulgą. Rusza się. Wszystko z nim dobrze, wyszeptała. To świetna wiadomość, przyznała Agata. On naprawdę nie żyje, prawda? Zapytała Agnieszka, a w jej głosie brzmiała rozpacz, od której Agacie ścisnęło się serce. Naprawdę? Potwierdziła. Ale proszę, nie myśl teraz o tym. Skup się na czymś, co cię uspokaja. Agnieszka jęknęła, jakby nie było na świecie nic, co mogłoby ją pocieszyć. Mieszkasz tu? Tu, gdzie umarł? Przyjechał do ciebie? – zapytała cicho. – Mieszkam tu, ale nie przyjechał do mnie – wyjaśniła Agata. – Nie było mnie nawet w ustce, gdy zginął. Nie wiem, czemu tu był, ale jestem pewna, że nie z powodu, o którym pomyślałaś. Być może chodziło o rozwód. Zbliżała się ostatnia rozprawa. Nie wiem, kto go zabił, ale się dowiem. Obiecuję. Jeszcze godzinę temu brała pod uwagę, że zabójczynią mogła być Agnieszka Sobczak. Planowała podać jej nazwisko Straszewiczowi na srebrnej tacy i wskazać palcem jako alternatywną podejrzaną. Teraz, gdy widziała ból i rozpacz tej kobiety, szczerze w to wątpiła. Ta mała kochała tego idiotę. Agata nie wątpiła w to ani przez chwilę. Usłyszała daleki sygnał karetki i odetchnęła z ulgą. Nina także. Agata zerknęła na przyjaciółkę, prawie tak bladą jak ledwie przytomna partnerka Aleksandra. Ścisnęła jej dłoń, by dodać jej otuchy. Wszystko będzie dobrze, powiedziała cicho, kierując te słowa do obu kobiet. Karetka dotarła na miejsce niespełna minutę później. Ratownicy, choć zaskoczeni widokiem taśm policyjnych, szybko skupili się na kobiecie leżącej pod drzewem. Agata i Nina odsunęły się, pozwalając im działać. Obserwowały z boku, jak mierzą ciśnienie, sprawdzają poziom glukozy i wypytują Agnieszkę o jej stan. Zabieramy ją na pogotowie, powiedział jeden z ratowników, ostrożnie układając ciężarną na noszach. – Czy wiecie, co jej się stało? – zapytała Nina, oplatając się ramionami. – Skrajnie niski poziom cukru i niskie ciśnienie. W jej stanie to bardzo niebezpieczne. – odparł, wskazując na jej zaokrąglony brzuch. Wkrótce Agnieszka była już w karetce, która ruszyła na sygnale. Agata przytuliła Ninę. Przyjaciółka drżała w jej objęciach. – Bałam się, że umrze na moich oczach. Wyszeptała w materiał swetra Agaty. Nic jej nie będzie, zapewniła tamta, gładząc ją po plecach. Nina uniosła głowę. To nie byłby mój pierwszy trup, sama wiesz, ale wtedy na schodach niewiele widziałam. Było ciemno, a okoliczności napędzały mnie adrenaliną. Szkielet nie robił na mnie wrażenia, a w każdym razie niewielkie. Nawet Aleksander... To źle zabrzmi, ale jego ciało wyglądało jak makabryczna dekoracja. Była jeszcze lula, ale to co innego. Na jej odejście byłam przygotowana, ale ona jest taka młoda. – Jak ty – powiedziała cicho Agata. Nina przytaknęła. Tak, może o to chodziło ale też o to, że zemdlała dokładnie w tym samym miejscu, w którym w czwartek znaleziono Bartoszczyka. Może ten dom jest przeklęty? Powiedziała cicho. Agata uśmiechnęła się lekko. Możemy przeprowadzić rytualne oczyszczanie. Szałwia kadzidła, wszystkie bajery. Znam kogoś, kto się tym zajmie. Może to nie taki zły pomysł? Zanim padnie kolejny trup, szepnęła Nina. Fonfel ułożył przednie łapy na jej stopach i przyglądał się jej z troską. Kiedy spojrzała na niego, pisnął cicho, jakby chciał ją pocieszyć. Wszystko dobrze, pieseczku. Spisałeś się. Gdybyś mnie nie wyciągnął z domu, mogłybyśmy ją znaleźć za późno. Ty to wiedziałeś, prawda? Dlatego wybrałeś tylne drzwi, powiedziała, głaszcząc go po głowie. Fonfel lekko potrząsnął uszami, jakby na potwierdzenie jej słów Gdy Nina przykucnęła, pies oparł się o jej ramiona i wtulił pysk w jej włosy Kiedy pokusa polizania jej szyi okazała się zbyt silna, zrobił to, wywołując u niej uśmiech Ktoś tu zasłużył na smaczki Co najmniej trzy, powiedziała i poprowadziła go do domu Agata została w sadzie sama. Wpatrywała się w drzewo obwiązane taśmą policyjną. Jak Agnieszka tu trafiła? Czy wiedziała, że Aleksander miał tu przyjść? A może policja odkryła w jego telefonie coś, co ją tu sprowadziło? Nie chciała teraz zadawać tych pytań, wiedziała jednak, że kiedy Agnieszka poczuje się lepiej, będą musiały porozmawiać. Usłyszała za sobą kroki, ale się nie odwróciła. Wszystko dobrze? Zapytała Zuza i objęła ją ramieniem w tali. W tych okolicznościach? O tyle o ile, odpowiedziała Agata. To wszystko jest takie pokręcone. Jak źle napisana telenowela. Dramatyczne spotkanie na miejscu zbrodni, melodramatyczne omdlenie, nawet ta biała sukienka i ciążowy brzuch. Może nie dynastia, bo za mało tu policzkowania i diamentowych koli, ale blisko. Brazylijska telenowela ze ścieżką dźwiękową przeładowaną smyczkami. Myślisz, że udawała? Zapytała Zuza, marszcząc brwi. Agata pokręciła głową. Na pewno nie. Jej tętno było słabe, jak u kociaka. To nie ją podejrzewam o nadmiar dramatyzmu. Winie los. I być może Aleksandra. Gdyby nie rozwlekał postępowania rozwodowego, dawno zapomniałabym o jego istnieniu. Gdyby dopadł go jakiś mafiozo, dowiedziałabym się o tym z prasy. A tak zginął za domem Niny, co tylko pogłębiło jej traumę. Wiesz, jak to jest ze źle napisanymi rozdziałami życia? Zapytała Zuza, zerkając na nią z ukosa. Jak? Wszystko da się zredagować. Tylko białe strony są na redakcje odporne. Agata uśmiechnęła się lekko. Coś w tym jest. Idę przypomnieć Ninie. To ona powinna powiedzieć Robertowi o dramatycznej sytuacji, zanim usłyszę od kolegów ratowników o młodej, ledwie przytomnej kobiecie, którą zabrało pogotowie spod tego adresu. Agata parsknęła cicho. Myślisz, że potrzebuje przypomnienia? Miała już na ten temat pogadankę, ale jest w szoku. Nie chce odpowiadać za zawał Roberta, gdy w popłochu wpadnie do szpitala. Zadzwonię do Straszewicza, zdecydowała Agata. Słusznie. Też powinien wiedzieć, zgodziła się Zuza. Zabawne, prawda? Jeszcze parę miesięcy temu wystarczyło opisać życiowe dramaty w jednym okienku czatu, byśmy wszystkie były na bieżąco. Teraz? Jest cała lista osób zainteresowanych i tylko ja w szybkim wybieraniu mam wyłącznie pogotowie. Zaśmiała się i ruszyła do domu. Agata odczekała chwilę, wzięła kilka głębokich wdechów, po czym wyciągnęła telefon z kieszeni swetra. Wybrała numer Straszewicza. Sierżant sztabowy odebrał po dwóch sygnałach. Panie Eugeniuszu, mam dla pana... Dwie wiadomości: dobrą i złą. Od której zacząć? Od dobrej, powiedział z rezygnacją. Odnalazła się kochanka Aleksandra i jest w ustce. Przez chwilę w słuchawce panowała cisza. A zła? Zapytał podejrzliwie. Właśnie jest na pogotowiu. Pewnie zatrzymają ją na noc w szpitalu. Kolejna chwila milczenia, a potem. Ciężkie westchnienie. Co pani zrobiła? Zapytał wreszcie. Nic z rzeczy, które właśnie panu przyszły do głowy. Odparła z przekąsem. Proszę o szczegółowy opis zajścia. Zażądał. Opowiedziała mu więc o niedawnych wydarzeniach. Nagle coś przykuło jej uwagę. Błysk koloru między gałęziami. Panie Eugeniuszu... – Przypomni mi pan, jakiego koloru był Mercedes Aleksandra? – zapytała. – Szary metalik, a czemu pani pyta? – Bo właśnie patrzę na auto, Mercedes, nawet metalik, tylko czerwony. – Proszę niczego nie dotykać, ale warto mu się przyjrzeć – zadecydował. – Ta Sobczak powiedziała pani, skąd wie, gdzie dokładnie zginął Bartoszczyk? Niestety ledwo kontaktowała. – odparła Agata. — Chętnie poznam odpowiedź na to pytanie. — I zrobię to przy pierwszej okazji — zapewnił. Agata schowała telefon do kieszeni i ruszyła w stronę domu. Znów zaczynało mżyć. A niebo spowijały gęste chmury, jakby zbierały się specjalnie nad jej głową.